Rozpoczniemy czytając fragment psalmu 44, Nie znamy okoliczności napisania tego psalmu, ale czytając ten psalm widzimy, że jest to okres trudnych doświadczeń dla Bożego Ludu. Najwyraźniej okres klęsk związanych z jakimiś wojennymi działaniami. Przeciwnicy nacierają na Boży Lud i Boży Lud ponosi klęskę, jest pokonany, jest w pogardzie. Co więcej, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje, bo nie jest to jakiś okres odstępstwa od Boga. Jeśli spojrzycie na 18 wiersz, to psalmista tutaj mówi, to wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie. Nie sprzyniewierzyliśmy się Twemu przymierzu. Pierwszy dziewiętnasty. Nasze serce nie odwróciło się od Ciebie. Nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Czy to możliwe, żeby człowiek, który nie zapomina swojego Boga, który jest wierny przymierzu z Bogiem, którego serce jest nakierowane na Boga? którego kroki są na Bożej ścieżce, by znalazł się w takim miejscu. Zobaczcie, jak tutaj psalmista opisuje ich stan. Wiersz 12. Wydałeś nas jak owce na żer, rozproszyłeś nas, nas między narodami, sprzedałeś swój lud za darmo, wystawiłeś nas na wzgardę naszym sąsiadom, na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród ludów. Ludy kiwają nad nami głowami. Wiersz 16: Co dzień hańba moja jest przede mną, a wstyd okrywa moje oblicze. To zupełnie nam nie pasuje do tego ogólnie rozumianego i zgodnego też z Bożymi obietnicami funkcjonowania w przymierzu z Bogiem, który obiecał, jeśli będziecie pilnie słuchać mego głosu, jeśli będziecie chodzić moimi ścieżkami, to będę was błogosławił ponad miarę. I wszystkie narody będą zdziwione błogosławieństwem, jakie będzie waszym udziałem. Takie było Boże przymierze z Izraelem. Dlaczego więc? Mamy tego typu historię. Dlaczego więc mamy tego typu psalmy? Dlaczego mamy Księgę Hioba? Czy inne takie fragmenty Słowa Bożego, gdzie Boży ludzie chodzący z Bogiem przechodzą przez okresy, które trudno wyjaśnić, trudno zrozumieć, trudno podać jakieś odpowiedzi, dlaczego tak jest, że dzieje się źle, że nie ma, wydaje się, po ludzku rzecz biorąc, błogosławieństwa, ale jest jakieś niezrozumiałe cierpienie, jest jakieś nieuzasadnione doświadczenie. Kiedy ludzie schodzą z Bożej drogi, kiedy ludzie odwracają się od Boga, kiedy ludzie grzeszą, no to zrozumiałe jest, że Bóg, który jest sędzią wszystkich, karci, smaga, napomina, aby człowieka zbawić, aby człowieka sprowadzić z powrotem na swoją drogę. Ale co w sytuacji, kiedy człowiek, tak jak tutaj się wydaje, czy naród nawet cały stara się żyć z Bogiem, chodzi Bożą drogą, a nadal rzeczy nie układają się według ich oczekiwań, według ich wyobrażeń. Co wtedy? Psalmista rozpoczyna od spojrzenia wstecz, od zastanowienia się nad tym, jak Bóg działa, spojrzenia na historię, historię własnego narodu, historię Bożych dzieł pośród minionych pokoleń. Wiesz, drugi mówi, Boże, na własne uszy słyszeliśmy, nasi ojcowie opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. Tyś swoją ręką wypędził narody, a ich osadziłeś. Wytępiłeś lud, a ich Rozkrzewiłeś Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani też ich ramię nie pomogło im Lecz prawica Twoja i ramię Twoje Oraz światło Twego oblicza Gdyż ich sobie upodobałeś Psalmista patrzy na przeszłe wydarzenia Na historię, którą słyszeli od ojców że Bóg kiedyś czynił wielkie rzeczy, że Bóg dokonywał cudów, że Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej i zaprowadził ich do ziemi płynącej mlekiem i miodem. Wypędził wielkie narody, które tam były, potężniejsze od nich, w wielkich obwarowanych miastach. A jednak Bóg ich wszystkich rozgromił, Bóg ich wszystkich wysiedlił, usunął z tej ziemi, aby swój lud tam zaszczepić, Patrzy na historię i mówi, Boże, kiedyś czyniłeś takie wielkie rzeczy, a dzisiaj co się dzieje? Co, co, co z nami? Dlaczego my jesteśmy w takim pohańbieniu? Dlaczego my jesteśmy w takim miejscu klęski, takiego niepowodzenia? Przecież jesteśmy Twoim ludem, tak samo jak oni. Chodzimy Twoimi drogami, jesteśmy wierni Tobie. Dlaczego nas to spotyka? Dlaczego tak cierpimy? Patrzy wstecz. Wstecz. Bracia i siostry to jest pierwsze miejsce, w którym my znajdujemy pociechę, znajdujemy nadzieję, w chwilach, w których nie dzieje się dobrze w naszym życiu, w chwilach, w których nie rozumiemy, dlaczego spotyka nas to czy tamto. Patrzymy wstecz, patrzymy na to, jaki jest Bóg w historii, patrzymy na to, jak Bóg się objawia, jak Bóg działa, co Bóg czyni. Wracamy do tych rzeczy, które zostały spisane przez wiernych świadków. Wracamy do świadectw, o których słyszeliśmy, na własne uszy, słyszeliśmy od brata, siostry, że Bóg uczynił takie wielkie rzeczy w ich życiu. Więcej, mamy w naszym własnym życiu świadectwa Bożego działania, możemy spojrzeć na naszą historię, czego Bóg dokonał w naszym życiu, jak kiedyś działał, jak kiedyś okazywał się miłosierny, łaskawy, wysłuchiwał naszych modlitw. Czerpiemy zachętę z tego, co już się wydarzyło, z tego, co Bóg już uczynił, co zostało spisane, co zostało nam przekazane w formie ustnej i czego my sami doświadczyliśmy. I to powoduje, że możemy znowu z nadzieją wołać do naszego Boga i modlić się, żeby i teraz nie zostawił nas by i teraz przeprowadził nas przez to doświadczenie, by i teraz objawił się w swej łasce. Ciekawe jest, jak czytacie ten psalm, że tutaj się zmienia liczba. Czasami jest liczba mnoga, my, nasz naród, a jakby nie wiadomo z jakiego powodu nagle jest ja, mnie. Tak jakby ten psalmista sam cierpiał, i chciał, żeby Bóg Jego usłyszał osobiste doświadczenie Ale pamięta też, że to Jego doświadczenie jest też doświadczeniem innych Że to nie jest, że On tylko sam w tym się znajduje Ale że inni też przez to przechodzą Zauważcie, tutaj te pierwsze wiersze są w liczbie mnogiej Słyszeliśmy, nasi ojcowie opowiadali nam Ale wiersz piąty mówi Tyś sam królem moim, Boże A więc psalmista tutaj osobiście się modli Chociaż czytamy na początku, że to, to są synowie Koracha, więc to są ci świątynni śpiewacy, ale jest tutaj ten element osobisty. Ktoś to napisał, ktoś te słowa zapisał w takiej właśnie formie i mówi, Ty jesteś Boże moim królem. Dajże Jakubowi wybawienie. Dzięki Tobie porazimy naszych nieprzyjaciół. Przez Twoje imię zdepczemy. Naszych przeciwników, bo nie nauku moim polegam, ani mój miecz mnie nie ocali, ale Ty, Ty nas wybawiłeś od naszych nieprzyjaciół, a nienawidzących nas okryłeś wstydem. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i Twoje imię wiecznie wyznawać będziemy. Psalmista. Patrzy wstecz. I co widzi w tej przeszłości? Widzi, że Bóg działał nie w oparciu o siłę narodu. Widzi, że Bóg działał w swojej własnej miłości, dobroci i mocy. Dostrzega, że to nie ich wielkość, to nie ich siła. Mówi, to nie ich ramię, ale Twoja prawica. Twoje ramię, światło Twego oblicza. Więc psalmista dostrzega tutaj źródło zbawienia, źródło ratunku, źródło pomocy. W pośród ich słabości, w pośród ich małości, w pośród ich nieznaczności, niemożności wejścia w posiadanie tej ziemi, pokonania tych narodów. Boża ręka, światło Jego oblicza, jego wielkie ramię ze względu na Jego upodobanie. Tak się Bogu upodobało, by ich tam zasadzić, a tamtych usunąć. Taki był Boży zamysł, Boży plan. I tak naprawdę to jest sekret bracia i siostry. Uznanie Bożej woli. Niech się dzieje Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi taki w moim życiu. To jest wielkie wyzwanie wiary dla nas, bracia i siostry, w każdym czasie. Było wyzwaniem wiary dla ludzi żyjących wtedy i jest wyzwaniem dla nas żyjących dzisiaj. Uznanie, żeśmy słabi. Dzisiaj świat jest pełen takiego nastawienia na samorealizację, samopomoc, różnego rodzaju formy przekonania człowieka, że jak się naprawdę weźmie za siebie Że jak naprawdę się wysili To wszystko jest możliwe Mamy wielu takich motywacyjnych mówców Którzy przekonują ludzi o ich nieograniczonym niemal potencjale O wielkich możliwościach człowieka A już jak się ludzie razem zbiorą To już w ogóle wszystko mogą zrobić Mogą zbudować nawet wieże do samego nieba Kiedyś tego próbowali tak byli przekonani o możliwościach zjednoczonej ludzkości. I świat jest tego pełen, ale Pismo Święte ciągle mówi nam, jesteście prochem, jesteście jak trawa, jesteście jak kropla w wiadrze pełnym wody. Biblia ciągle przypomina nam o naszej słabości. Nie mówi nam, żebyśmy wierzyli w siebie, żebyśmy mieli wiarę w siebie, ale mówi, miejcie wiarę w Boga, wiarę w Boga który wszystko może, którego ramię rzeczywiście jest potężne, któremu nikt się nie może przeciwstawić, którego planów nikt nie może pokrzyżować, którego zamysłów nikt nie jest w stanie zgłębić i nikt nie jest w stanie zatrzymać. I Biblia nas wzywa do zaufania temu Bogu, zaufania Jego upodobaniu. My mamy swoje upodobania, nam się różne rzeczy podobają a inne nam się nie podobają i kiedy my nawet modlimy się kiedy my prosimy Boga o Jego działanie to najczęściej czynimy to według naszego upodobania zrób Panie tak i tak tak będzie najlepiej, mówię Ci proszę, zrób to wtedy to jest najlepszy czas, mówię Ci nie czekaj, nie odwlekaj nie wyznaczaj innego czasu, ale zrób to teraz nawet w psalmach to widzimy. Boże, czy Ty zasnąłeś? Nawet takie słowa są, psamiści tak wołają. Boże, gdzie jesteś? Czas działać. Czy Ty śpisz? Gdzie Ty jesteś? To jest nasza ludzka frustracja, kiedy nasza wola, nasze upodobanie, nasze zamysły dominują nasze myślenie i nasze życie. Jakże trudno jest nam zająć to miejsce Niech się dzieje Twoja wola, niech się dzieje to, co Tobie się podoba. Bardzo trudno jest nam zająć takie miejsce, szczególnie kiedy ta wola nie pokrywa się z naszą. Szczególnie kiedy, tak jak tutaj w tym salnie, nie rozumiemy, to się wszystko nie zgadza. To wszystko się nie zgadza. Miało być inaczej, to wszystko miało inaczej się toczyć. Kiedy tego nie rozumiemy, kiedy z tym się zmagamy, potrzebujemy patrzeć wstecz, przypomnieć sobie. Czy Bóg nas kiedyś zawiódł? Czy Bóg kiedykolwiek kogoś oszukał? Czy Bóg kiedykolwiek okazał się niesprawiedliwy? Czy kiedykolwiek Bóg uczynił coś źle? Często uczynił nie tak, jak ludzie sobie wyobrażali. Często zadziwił ludzi swoim działaniem, swoim czasem, swoimi rozwiązaniami. Ale jeśli patrzymy wstecz i mamy oczy, które widzą i uszy, które słyszą, to widzimy dobrego Boga. Widzimy sprawiedliwego Boga. Widzimy kochającego Boga. Widzimy Boga, któremu warto zaufać. Któremu warto zaufać do tego stopnia, że z serca modlimy się niech się dzieje wola Twoja. Niech się dzieje to, co Ty sobie upodobałeś. Obyśmy znaleźli się w takim miejscu, jak Boży ludzie, którzy mówili choćby mnie zabił. Będę mu ufał. Psalmista jest pełen nadziei. To nie jest tak, że on nie widzi dobrej przyszłości. On widzi dobrą przyszłość. Bo z dobrym Bogiem przyszłość zawsze jest dobra. On wie, że ten czas doświadczeń, ten czas cierpienia, ten czas klęski nie będzie trwał na wieki. Ale z nadzieją modli się, oczekując Zniszczenia przeciwników, porażenia nieprzyjaciół, dlaczego? Wiersz siódmy i ósmy. Bo nie na łuku moim polegam. Mój miecz mnie nie ocali, ale ty. To, to jest miejsce, bracia i siostry, w którym Bóg chce, żebyśmy żyli. Miejsce zaufania Bogu, miejsce wiary, miejsce ufnej modlitwy. W której składamy nasze życie, nasze problemy, lęki, słabości to wszystko, co jest naszym udziałem nie okłamujmy się. Jeśli zaczniemy polegać na naszym mieczu, na naszym łuku co jest obrazem ludzkich możliwości, ludzkich umiejętności, ludzkiej siły tego, na czym ludzie w tego świata polegają nie położymy nigdy wtedy ufności w Bogu. To nie znaczy, że nie mamy mieć miecza i łuku możemy je mieć. Ale nasza ufność nie może być w nich. Możemy mieć pieniądze, ale nie musimy polegać na pieniądzach. Możemy mieć zdrowie, ale nie musimy polegać na naszym zdrowiu. I wszystko inne. Jeśli Bóg nam to daje w jakiejś mierze, bądźmy Mu za to wdzięczni, ale nie pokładajmy w tych rzeczach ufności. Nie pokładajmy ufności w sobie, nie pokładajmy ufności w innych ludziach. Pismo Święte przestrzega nas przed tym wielokrotnie, że to wszystko zawodzi, że to wszystko jest słabe, że to wszystko jest niespolegliwe. Ale kto się na Bogu oprze, ten nie będzie zawiedziony, ten nie będzie zawstydzony. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg otrze łzy. Przyjdzie dzień, kiedy będziemy Go znowu chwalić i wielbić i kiedy zobaczymy sens Jego działania. Chcielibyśmy, żeby ten dzień przyszedł rychło. Żebyśmy już jutro wiedzieli, żebyśmy już jutro znali odpowiedzi. I czasami Bóg daje nam jakieś odpowiedzi, czasami Bóg daje nam zobaczyć sens, powód, dla którego przechodzimy przez to czy przez tamto. Czasami nie. Czasami każe nam jeszcze czekać i mówi, bądź cierpliwy, ufaj, nie lękaj się, jestem z Tobą. Nie zostawię Cię, nie opuszczę Cię, połóż we mnie całą swoją ufność. W jakimkolwiek stanie przyszliśmy, niechaj Boży Duch pomoże nam pamiętać o Jego wszystkich łaskach, jakie okazał nam, jakie okazał naszym bliskim, naszym braciom, siostrom w Kościele, jakie mamy zapisane w Jego Słowie, abyśmy nabrali otuchy, abyśmy się nie lękali, abyśmy nie tracili nadziei, ale ufali naszemu Bogu i zaufali Jego upodobaniu. Uczyli się ufać Panie, jakkolwiek zechcesz mnie poprowadzić, cokolwiek dalej zechcesz uczynić. Jeśli uczynisz cud, chwała Tobie. Uczyń cud, pragnę Twojego cudu, ale jeśli nie uczynisz cudu, nie będę Ci ani troszkę mniej ufał, nie będę ani trochę mniej Cię chwalił, będę tak samo Cię wielbił, będę tak samo Cię chwalił, będę tak samo o Tobie opowiadał, że Jesteś dobry. Dlatego, że moja ufność nie leży w moim wyobrażeniu w moich planach, w moich wizjach jak to ma wyglądać ale leży w Tobie, który jesteś dobrym Bogiem który czynisz dobre rzeczy sprawiedliwe są wszystkie Twoje wyroki niechaj Bóg pomoże każdemu z nas wzrastać w poznaniu Go i w takiej ufnej wierze w której będziemy Go wielbić w każdym czasie we wszystkich okolicznościach wiedząc że czas łez wcześniej czy później się skończy jeśli dzisiaj siejemy we łzach przyjdzie dzień, że będziemy zbierać z wielką radością o tym Bóg nas zapewnia i w tym też musi być nasza ufność bracia i siostry że w swoim czasie Bóg podniesie tych, którzy dzisiaj są uniżeni pod Jego mocną ręką swego czasu Bożego czasu Bóg nas podniesie Otrze łzy, da nam na nowo widzieć to, czego dzisiaj być może nie widzimy. Powstańmy i módmy się i uwielbiajmy Go, rozważajmy Jego dzieła. Jeśli macie, bracia, siostry, na sercu jakieś fragmenty Słowa Bożego, które mówią o wielkości Boga, o Jego dziełach, Niech ten czas też naszej modlitwy będzie właśnie tym czasem uwielbienia, gdy wyznajemy te rzeczy, gdy czytamy te rzeczy, gdy przypominamy sobie te rzeczy, gdy wysławiamy naszego Boga i zachęcamy się wzajemnie do ufania Mu, do uwielbiania Go. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że możemy dzisiaj stać tu przed Tobą jako Twoje dzieci, jako Twój umiłowany lud. Dałeś za nas swego Syna, Pozwoliłeś, by Jego krew została przelana za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie, abyśmy mogli żyć z Tobą, abyśmy mogli doświadczać pełni Twojego błogosławieństwa. Dziękujemy Tobie, że przed nami otwarte bramy niebios. Wszelkie błogosławieństwo niebios jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. I jesteśmy, Panie, dzisiaj, jak każdego jednego dnia, w wielkiej potrzebie Twojej łaski, Twojego pocieszenia, Twojej zachęty, Twojego posilenia, wzmocnienia naszej wiary, pokrzepienia nas. Panie, prosimy, byś dzisiaj przez Twego Świętego Ducha mówił do każdego z naszych serc, byś umacniał naszą wiarę, byś napełniał nasze serca ufnością, nadzieją i radością. Może nie ma powodów w naszych okolicznościach do radości, ale zawsze mamy powód radości w Tobie. Ty, który jesteś pełen światłości, pełen dobroci, sprawiedliwy, święty, prosimy, działaj dzisiaj pośród nas. Panie, potrzebujemy Ciebie, oczekujemy Twojej łaski, objawienia Twojej mocy, Twojego działania w pośród nas i Twojego działania wokół nas, przez nas. W tym świecie, Panie, który jest tak bardzo pogrążony w ciemności, daleki od poznania Ciebie i nadziei, pełen narzekania, pełen niewiary, pełen strachu. Boże nasz, jakże wielka potrzeba Twojego jaśnienia przez Kościół. Jesteśmy tutaj przed Tobą, szukając Ciebie w naszym życiu i szukając Twojej mocy, aby być światłością tego świata i solą tej ziemi. Błogosław, prosimy ten czas. Przemawiaj do nas, objawiaj się pośród nas, w swej łasce, w swej mocy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, kochany nasz Boże Ojcze. Amen.